takie druty okrągłe zakładać do wiadra. To przecież nie ręce. Dawniej to były wiadra dobre. Były z biednarką na dole, która ochraniała wiadro. była pałonki, były płaskie i były bardzo dobre wiadra. A te ostatnie wiadra, to już nie ma tej bydnarki. Nie, nie ma już e, pałonka plaskiego. I te wiadra są do niczego. Ja czytałem w gazecie, że jeden obywatel napisał w sprawie tych wiadr, że te pałonki są bardzo żną ręce, żeby zmienić, to jemu odpowiedzieli w rolniku, że to oni na eksport takie wysyłają. No te wiadra, nie wiem do czego oni za granicę bierze te wiadra, A w każdym razie u nas do codziennej pracy oni się nie nadają. Oni się nadają najwyżej do straży pożarnej tam, żeby ich pomalować na czerwono i powiesić na gwoździach. No to co? <słuch> Rozróżnić palce i wio. Dobra, zaczynamy. <śmiech> może... Czekaj, może tylko Moment. Retro Radio, <śmiech> odcinek... <śmiech> no wez, No dobra, okej. Okay. Retro Radio, odcinek piąty. Dobra, ok. Witamy wszystkich w piątym Dzień już dobry. odcinku yy, Retro Radio. Witam Was Adam i Arek Kachir-Trendowski i Adam tak, również Trendowski. E... Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o e... takiej ikonie polskiego komiksu. E... Mam tu na myśli komiks, magazyn opowieści rysunkowych, bo tak się nazywał. Relax, Koniec. który też był równocześnie reliktem naszej młodości, jednym takim filarem. po Jezus, weź to... <głosy> No dobra, to zaczynam jeszcze raz. <laughs> jeszcze raz całkowicie, dobra? Bo no to było w ogóle bez. Nadziei. E, dzisiaj chcielibyśmy pogadać sobie o relaksie. Nie no. o butach relaks. Nie nie, które chociaż, każdy chociaż też można by. Tak, chociaż też można by było. Tutaj mamy na myśli e, magazyn opowieści rysunkowych, który. Wychodził w latach 76-81. Komiks, komiks. Tak jest, komiks. To był pierwszy komiks polski, taki no, z prawdziwego zdarzenia. I. jak to wspominasz? No ja przede wszystkim chciałem przeprosić wszystkich, bo będę kaszlał dzisiaj. No ja, ja to, że ja to jestem, cho Jestem chory. No, jak ci się nie uda, to tam zostaw dwa kasznięcia, że, nie, że by było że nie, że, że nie ściemniam. Nie, naprawdę jestem chory, ale no, czuję się ogólnie na, na siłach. Co jak wspominam? Jak wspominam relaks? Wspominam relaks jako coś niedostępnego, jako rzecz, która była w kiosku wtedy, kiedy kiosk był zamknięty, a która nie była, gdy już otwierali go. Ja kompletnie nie pamiętam nie pamiętam takiego momentu, kiedy relaks był w kiosku. Ja kupowałem relaksy albo w antykwariacie, jak już po prostu. był No to było po 81 roku, ja byłem troszeczkę za mały, żeby pamiętać właśnie relaks z 1976 roku w kiosku, no bo wtedy miałem. Byłem naprawdę bardzo, bardzo mały. No te te, wcześnie, te wczesne też nie pamiętam. No, a ja nie pamiętam ani jednego relaksu w kiosku. Ja relaksy kupowałem właśnie w antykwariacie albo później nie, jak pamiętasz, głównie na jarmarku dominikańskim w Gdańsku, gdzie wybieraliśmy tak, się właśnie tak się, co, roku, co roku, co roku, co roku do Gdańska wybieraliśmy się właśnie na, na jarmark. Były też, były, były też tak zwane giełdy szkolne, gdzie też można było kupić lub wymienić relaksy i tak dalej. W osiedlowym klubie Kopernik. Tak, u nas, tak, tak zgadza się. Tak, no Nie było... tylko relaks, ale był jeszcze podziemny front. To były takie serie komiksów, które mówiły o jakichś tam działaniach wojennych w czasie II wojny światowej. A tytuł. Tak ale Klos to już później. To już, ale wiele, już wiele później. Trochę zbaczamy z tematu, bo naszym głównym tematem dzisiaj jest relaks. Oczywiście wszedłem w, e, w internet na stronę relaksu, no której no tak naprawdę nie ma, bo. No jest jedna I, stronka, no, ale. No to no też wszedłem w taką stronę i jakoś tak jest i jakby się wchodzi w pierwsze linki, a potem jakby nie było dalej. A... No, no, wyszło to dosłownie kilka ile? 30? Nie, 20... 31, 31 numerów jest Relaksu, wyszło w latach 76, 81 nawet, bo jeden numer w 81 roku. No, ostatni numer właśnie ostatni numer właśnie wyszedł przed, zaraz przed stanem wojennym i po stanie wojennym już wydawnictwo nie wznowiło żadnych zeszytów. Ale tak sobie czytałem, że właśnie komiks Relaks odszedł z klasą, dlatego że w ostatnim numerze przed stanem wojennym zamknięto wszystkie Hmm, wszystkie serie no właśnie czytałem, czytałem, że zamknęli wszystkie serie i zastanawiam się czy to, y, to było jakieś cięcie rysowników, że po prostu szybkie zakończenie czy to było już jakoś tak nie wiem, zgrabnie to ułożone było po prostu stronami yy, jaki komiks pamiętasz najbardziej jaki komiks ci się najbardziej y, wiercił w, w mózg yy, numer jeden, zdecydowanie numer jeden Mam taki komiks w głowie i jestem tego po prostu pewien. I y, on siedzi praktycznie klatka po klatce u mnie w głowie, ale. Genialny komiks to był. Genialny, i narysowany naprawdę genialnie. Ale jaki ja masz jestem... komiks na myśli? No daj mi dokończyć. Ja nie jestem przede wszystkim znawcą tu komiksu. Tu nie jestem żadnym. nie siedzę w, w, w, w branży komiksowej. Nie czytałem żadnego komiksu już od, od paru lat. No tak jak ja. Ale ten komiks... Ale już wiem, jakie mówię, masz na myśli. <laughs> Polcha. Ten komiks. Nie, nie. Spotkanie. Nie? Nie, nie. To był... To właśnie nie. Ja mam komiks na myśli e, Zamach. Czy, Ale to nie w pierwszym numerze. Ja widzisz? nie mówię o pierwszym numerze. A jednym z pierwszych numerów. Jednym z pierwszych numerów to był Zamach. To, jest, to był komiks rysowany przez czeskiego rysownika... Saudek. Jana Saudka. Tak. I po prostu... I tam są takie fajne klatki, które mam w głowie do dzisiaj jak zbliża się samochód Heinricha tego SS mana, którego ci partyzanci tam mieli zabić i on wyjeżdża tak za zakrętu i zbliża się po prostu i jest klatka po klatce, zbliżenie najpierw samochodu, potem coraz bliżej, coraz bliżej, aż zatrzymuje się klatka na tej trupiej czaszce, SS tak. man ma na, na, na czapce i później jest y, ten wybuch granatu i ten płat krwawy na plecach jego, to jest po prostu no widzę to, nie muszę sobie, sobie tego specjalnie przypominać, ja po prostu to widzę. Nie, ja ja ten, komiks, ten komiks też mi się właśnie wiercił bardzo w mózg, dlatego że y, no, po pierwsze to było bardzo kolorowe. Co się stało? Trupie... Dlaczego? Ja nie słyszę Ciebie, Adam, teraz. Oj, nie wiem, nie wiem do czego nie słyszysz mnie. Yy, przerwało mi coś, dobra. A, słysz, słysz, a, a słyszę, słyszysz? Tak, tak, słyszę, słyszę. No. no to wybiłeś mnie właśnie z rytmu. W każdym razie e, komiks sałtka, właśnie zamach opowiadający. E, kulisach zamachu na Haidricha. No, naprawdę, naprawdę zrobił na mnie niesamowite wrażenie, tym bardziej, że to było po pierwsze właśnie na faktach, a po drugie tych czaszek tam było dużo i to było niesamowite. To było niesamowite. Kurczę, tak zastanawiam się, ile wtedy mogłem mieć lat, nie wiem, z no, Tam była taka dynamika w tych rysunkach, jak, ten, jak z tych karabinów wymiatali, to były takie jakby te, te strzały z karabinu, to były takie jakby linie proste. I to mi się też podobało, tak? po prostu te, te, te wylatujące łuski. Takie rzeczy, to, to nie było w komiksach y, y, polskich rysunek, tak w ten sposób. Tak, i te spocone twarze. Ta. Pamiętam Ten... właśnie, jak jednemu z zamachowców zaciął się automat i Heidrich wymierzył w niego pistolet i pamiętam tą jego twarz, taką spoconą twarz i to już koniec. No to, no to dobra, bo yy, ty zapytałeś się mnie, jaki mi utkwił, a no jaki tobie utkwił. Mówisz znaczy, teraz o tym, przy... co mi utkwił. Znaczy, przede wszystkim yy, po pierwsze najdłuższa podróż Baronowskiego, Baranowskiego, Fuu, przepraszam, Rosińskiego. A, tak jest, zgadza się. Grzegorz Rosiński, no jakby to się nie wiedział, to jest no, taka Elita polskiego. E, Forgal, komiksu, tak Torgal e, przede wszystkim Torgal, Jans. Znaczy się w, w wersji zachodniej to był Hans, ale mi się wydaje, że dosyć dobrze zrobili, że zmienili na Jans, dlatego że Hans no wiadomo, z czym się kojarzy w Polsce. Ja nawet z, z Klosem. Ale przede wszystkim mam tutaj na myśli Tadeusza Baranowskiego. Tadeusz Baranowski to był po prostu jakoś, no, tak tak mi się w, spodobał jako rysownik. Jego komiksy by po prostu były no przefantastyczne. W relacie to głównie Orient Man był jego. Dokładnie, on zaczął Orient Manem. To był nawet w pierwszym odcinku był Orient Man. Niesamowite historie. W ogóle uwielbiałem jego poczucie humoru. Zresztą, tam czysta abstrakcja jest. No, czysta abstrakcja. To to się nazywało Pure Nonsense. I wiadomo, no, to jest taki, to był taki rysownik, który natargetowany był, już tak powiem, na cały przekrój czytelnika. Ja jako na przykład mały chłopak, śmieszyło mnie całkowicie co innego, co mnie śmieszy teraz, czytając jego komiksy. Wtedy nie zauważałem pewnych rzeczy, dzisiaj zauważam i śmieszą mnie całkowicie inne rzeczy, ale to nadal jest komiks, uważam, że te komiksy są dla wszystkich, nawet dla, dla naprawdę dorosłych ludzi I, i polecam szczególnie właśnie Orientmana, polecam szczególnie jeszcze... Antresolka, Profesorka, Nerwosolka. Jeszcze... Do Baranowskiego wracając, to przypomina mi się, że jego te komiksy, te rysunki tu te, posiadały taki fa specyficzny, fajny układ strony, jakby to. Je, jakby historia bazowała jakby na jednym głównym rysunku ta, i on który był, podzielony, był... Na, podzielony na kratki i po prostu tak działa się w tych po osoby były jakby rozmieszczone na tym na tym całym planie. Na przykład Dajmy na, no, na to by tłumaczyć... było narysowane drzewo. Hmm. Na samej górze działa się akcja na gałęziach, po czym akcja schodziła w dół po pniu, po pniu i te, te postaci schodzi. Tak, schodziły, schodzili, ci sami bohaterowie schodzili sobie tam gdzieś na dole, a akcja się kończyła na przykład przy korzeniach, gdzieś oni wychodzą, a to wszystko bazowało jakby na, właśnie na, jednej, na jednym rysunku podzielonym na, na takie kratki typowe jak w komiksie. I to jest właśnie, no, to, to mi się też bardzo podobało. Jak wchodzę tutaj na stronę właśnie Tadeusza Baranowskiego, to powiem wam szczerze, mimo że ja, ja jako fan Tadeusza Baranowskiego to powiem że na no, połowy nie czytałem komiksów. No, nie dotarły do mnie w, tych, w tamtych czasach, no nie było szans, żeby no, nie było internetu i, i nawet nie wiedziałem o połowy, połowie komiksów, które, które on narysował. Mm -hmm. Chociaż komiksy ostatnio, znaczy ostatnio, przez ostatnie 10 lat jakoś, no nie czytałem nawet prawdę mówiąc żadnego, tak żeby żeby się wciągnął w historię, żebym sobie poczytał, żebym, no przy okazji gdzieś tam, jak był jakiś wydrukowany w gazecie gdzieś tam, no to sobie poczytałem, ale jakoś nie wciągało mnie to, ale dzisiaj jako, jakoś nie wiem dlaczego. No, ale wróciła mi chęć na to, żeby, żeby wrócić do tego. Co jeszcze tam było w tych relaksach? Bo już tak odbiegamy co chwilę, takie robimy lekkie wycieczki po rysownikach i nie trzymamy się tematu. Ale co jeszcze właśnie było w relaksach? W relaksach oprócz tego, że były komiksy o których jeszcze powiemy, to były też takie różne wstawki, wkładki typu barwa i, i broń. Nie wiem jak to było. Barwa i broń w polskim. W Wojsku Polskim coś takiego to było. I pamiętam, że właśnie wycinaliśmy da, tych, wszystkich, głównie był, tych wszystkich żołnierzy. Da, głównie żołnierze, to byli głównie żołnierze Księstwa Warszawskiego, Kresu Napolońskiego, jakiś um, tego typu uzbrojeni, jakieś tam szczegóły, pasy i tak dalej. No ale nie pamiętam, nie, że my wszystko to zbieraliśmy. Wycinaliśmy i wklejaliśmy do zeszytu lub gdzieś tam coś tam, nie wiem, co z tym robiliśmy, już nie pamiętam nawet. Potem co, było jeszcze takie gawędy no nie wiem jak to nazwać to były takie rysunkowe jakby gawendy Szymona Kobylińskiego, nie bardzo trafiały do mnie nie Oj, nie się, to... mi, się, mi, się, mi się też to bardzo nie podobało, dla mnie to było marnotrawstwo papieru i stron <grym> i im więcej było różnych gawęd i właśnie takich jakichś opowieści typu nawet znalazłem w jednym relaksie przepis kulinarny gdzieś tam, chyba w pierwszym numerze nawet jest No Na także. Co? no jakiś tam, nie pamiętam jakiś kołacz Staropolski czy coś w tym stylu. Nie? Nawet reklamy były ton presu, na przykład ton pres melomanom i tutaj takie rzeczy jak Eugeniusz Bodo, Tola Mankiewicz, Hurdana i tak tak dalej. Tadeusz Ol Olsza, no, Hurjuranda, No takie były przeboje z dawnych lat i to była reklama ton presu z roku. Uh, uh, uh, nie wiem, 77. O. O. Mi się zawsze ten jeszcze ten Centrum Zdrowia dziecka coś tam było. <grystanie> tak, Centrum Zdrowia dziecka, a mi się zawsze jeszcze z komiksami kojarzyły, no to już nie w relaksie, chociaż tutaj głównie mieliśmy rozmawiać o relaksie. To były w kapitanie żbiku. No, kapitan żbik jest dosyć bardzo znany, nawet nie wiem czy. O wiesz, został... tak został wznowiony kapitan żbik. Ale co, nowe, nowe, nowe odcinki? Tak, jest, nowe odcinki nowe odcinki zacznę, Nie wiem, czy znasz tego rysownika śledziu, Śledziński chyba Michał Śledziński. Yy, obiło mi się uszy, tak, tak, yy, widziałem. Yy, mi, rysły. Michał Śledziński chyba zaczynał swoją karierę w, w. Właśnie nie pamiętam teraz, nie chciałbym skłamać, albo w on rese robił, w resecie. On nie robił... Przepraszam, tak wejdę teraz, bo mhm. teraz mam tak w głowie i potem zapomnę o jakimś osiedlu, takim osiedle coś, nie pamiętam. Tak, coś. tak, Śledziński to jest, wiesz, zaraz dzisiaj to taka już dosyć yy, mocna postać w polskim komiksie, ale pamiętam, pamiętam dokładnie, jak on zaczynał. On osiedle zaczynał... Swoboda? Coś takiego. Mhm. Coś takiego. On zaczynał właśnie, chyba właśnie albo w resecie, albo w CD-action, nie na no, CD-action <coughs> chyba nie... W jakimś w każdym bądź razie magazynie o, świat gier, komputer Ale świat gier komputerowych. Ale że co, że Wróblecki już nie żyje? Czy jak? A no, Wróblecki nie żyje, nie wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem. Nie no, Wróblewski nie żyje. Wróblecki, czyli pierwotnie. Znaczy nie, chyba y, Żbika to jeszcze zaczynał Rosiński z tego co mi się wydaje. Um, tak, taką, taką niezdarną kreską trochę, noże znaczy, nie, niezdarną, taką... No niezdarną, dobrze właśnie, niezdarną. Moim zdaniem to była taka niezdarna właśnie kreska Rosińskiego. No potem wiadomo, no Rosiński się wyrobił, ale pierwszy chyba był Rosiński e, z, z kapitanem Żbikiem. No widzisz, tak, tak rozmawiamy, a nie mamy spra sprawdzonych informacji, tutaj się staram teraz. Nie, no bo głównie o relaksie mieliśmy mówić, a mówimy teraz o Żbiku. No i o Śledzińskim. Dobra, tak. to lecimy dalej. Co tam dalej w tym relaksie fajnego było? No i co pojawiło się w Relaksie? W Relaksie też pojawił się... Nie, bo, bo chcę, trzeba powiedzieć, że Relaks to była taka... To była, to była elita polskich rysowników tamtych czasów. I dzisiaj chyba nie ma czegoś takiego właśnie jak, jak Relaks. Są magazyny, wiem, że są magazyny komiksowe, ale podejrzewam, że nie ma tam po prostu tak ze zespołu tak, tak dobrych rysowników, jakie, jakie były wtedy w relaksie. Przede wszystkim wydaje mi się, że nie ma dzisiaj takiego dobrego czasopisma, które by właśnie skupiało polskich Chociaż nie, polskich rysowników, chociaż nie, nie jestem do końca pewien, bo e, wiem, że polskie komiksy wychodzą i mają się dobrze. E, jak nigdy. No, my mówimy to z punktu widzenia ludzi, którzy się nie interesują komiksem. Dokładnie. Ale... Wszystkich znawców komiksów, przepraszamy, bo. Nie wiemy. Tak. A czym się pan interesuje? Żeby tak nie skłamać, to ja się niczym nie interesuję. Dlatego roboty nie mogę zgadzać. Kto w ogóle pamięta, że kiedyś komiksy wychodziły w takich, tak zwanych paskach? Paskach na dole? No pamiętam. Na czy ostatniej pewno. stronie. No ale ktoś, ciekawy, czy ktoś z słuchaczy pamięta, że komiksy były dodawane takich paskach, które wychodziły codziennie, zdaje się. W powszechnej, codziennej gazecie, takich jak na przykład, no nie wiem. Jak tam, jakie tam u nas jest nowości w, w Bydgoskim, tak? W Grudziądzu były nowości. Wiem, że tam głównie wychodziło właśnie w Gdańsku w Wieczorze Wybrzeża. To była taka to była taka stała gazeta Christy, z tego co wiem. I później też rysował tam właśnie Wróblewski, na pewno. 100% jestem pewien, bo miałem wycinane właśnie też z Wieczoru Wybrzeża. To już nie były komiksy, to były książki, fragmenty książek po prostu z dołączonymi rysunkami obrazującymi tam daną akcję. To były A, tam dym, czyli po prostu, były po prostu rysunki bez tych dymków charakterystycznych dla, tak, dla komiksu, był tylko po prostu był tekst. Był, był po prostu tekst ilustrowany. To, to, też, to, też było fajne, to też było westerny, fajne westerny, jakieś tam zaginione światy które tam gdzieś tam jakieś dinozaury coś no ale to, to znowu odbiegamy od tematu bo to nie jest relaks, znowu nie relaks ale nie no bo to jest wszystko tak się skupia do jednego że ten, bo ten relaks to był ten, częścią tego, tego właśnie raczkującego komiksu w Polsce jednym z takich komiksów który tak też jeszcze pamiętam dosyć wyraźnie to był Najdłuższa podróż Rosińskiego znaczy Rośnicki e... rysował. rysował, a oj, nie pamiętam, kto właśnie robił. Taki <laughs> zachodni nie autor. Nie, nie, nie, nie, mówi. właśnie nie. Polak. Polak, e... Tak, Polak e... napisał scenariusz, bo przede wszystkim tam chyba zadbano bardzo o taką poprawność polityczną, jeżeli chodzi o tamte czasy. E... Był e... oczywiście szefem Polaków, był e... Rosjanin Oleg. Hmm. Był też jakiś tam Japończyk i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wtedy podejrzewam, że, że to może był Chińczyk raczej niż Japończyk. To był chyba Chińczyk. No. <laughs> Jeżeli zadowolono poprawność polityczną, no to właśnie. Sato się nazywał. Podróżowali tam wtedy takimi e, pojazdami jak e, chronoloty. Nie wiem, czy pamiętasz. Chronoloty właśnie przenosiły ich w czasie. A właśnie pamiętam jeszcze, że, że podróżowali, znaczy chronolot służył do podróży w czasie, a gravilot, to ten taki mały, służył już do podróży E, takie Jak już się przenieśli w czasie, to. Tak, tak, tam jakieś... sobie la, latali. Tam. Tak, to takie niesamowite, taka, to niesamowite taki... rysunki, wtedy to właśnie rośnie park. O, no, Taki polski Jurassic Park, ale to było świetne, to było po prostu coś niesamowitego. A jeszcze wracając do podróży w czasie, to mi się przypomniał taki mały komiks, który właśnie też był w relaksie. Nie wiem, czy, ci, czy ty pamiętasz, to był to był chyba jednoczęściowy czy dwuczęściowy komiks o takim chłopcu harcerzu, który miał hmm. różne zestawy butów. Tak z różnego okresu historycznego i gdy nałożył t, y, dany but i do tego nie wiem, się tam... przenosił te... zrobił dwa czy trzy kroki. Nie pamiętam jak to było i to się przynosił do tamtego okresu. To było bardzo fajne. Tak. Chciałbym, chciałbym nawiązać e, jeżeli chodzi o komiksy o polskich rysowników to chciałbym nawiązać tutaj do tematu, taka do, mam taką dosyć ciekawą historię. A mianowicie, nie wiem, słyszałeś o Emil, Emilcinie. Oczywiście, że słyszałem. To była najsłynniejsza polska, polski przypadek bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Do dziś. Tak. Był, jest to najbardziej udokumentowany i najszerzej, opi najszerzej opisywany właśnie taki przypadek spotkania człowieka z UFO. I właśnie był komiks o tym i rysował go Rosiński Komiks rysował Rosiński ale jako jeden z, właśnie z, z takich dokumentalistów, którzy zostali zaproszeni z okazji tego wydarzenia, to był właśnie Tadeusz Baranowski, między innymi, co też mnie zdziwiło. No, komiks, komiks koniec końców narysował Rosiński i jak, jak się uda, to wrzucimy gdzieś link do tego do PDF-a, do ściągnięcia, czy do JPG. Ja pamiętam, że mi się śniło po nocy. To. Po przeczytaniu tego komiksu, który poprawdy zrobił nam no niesamowite wrażenie. Po pierwsze to był komiks, po drugie komiks ten był e, o UFO, a po trzecie był na faktach, był na faktach i ja dokładnie tak jak ty nie mogłem hmm. po prostu e, spać po nocach i nie mogło mi to po prostu wyjść z głowy. Tym czytałem, bardziej, że... czytałem go setki razy i no, po prostu przeżywałem go straszliwie. Tym bardziej, że wtedy y, no gdy człowiek był młody, to taki temat jak UFO to jest y, dla takiego młodego człowieka bardzo atrakcyjny i nakręca się strasznie na takie rzeczy, ja pamiętam, już tak trochę odbiegam od tematu, ale wtedy właśnie gdy czytałem ten komiks, czytywałem też y, takie artykuły były w gazecie właśnie Fakty Lucjana Znicza właśnie UFO, to jest słynny ufolog, że można tak powiedzieć w polski Luciana Ale, ale Znicz, poczekaj, poczekaj, poczekaj. W ogóle? Mówi, mówi mi mówi, ale tylko czekaj, ja, ja, jakie fakty masz na myśli? Gazeta Fakty nie no fakt. Łapowa. Fakt. O, fakt. Skazujesz. Nie, fakt to teraz wychodzi. <głosy> nie, fakty, dobrze. <głosy> no właśnie, <głosy> żeby nie pomylić, że ty się podniecałeś no, takim pismem. Nie, nie, fakty była taka stara gazeta polska. No i jeszcze oprócz tego miałem książkę z Znicza jakąś, nie pamiętam już teraz. Z Nicz jakiś... taki polski Daniken. Tak, tak, zgadza się. Yy, I tak. Aha, to chciałeś powiedzieć, tak? <grymne> no to, to teraz chciałem powiedzieć, bo, bo, bo czemu, czemu nie mogłem spać po nocach, oglądając rysunki w komiksie, oglądając, yy, czytając historię UFO-komiksową. Po prostu do, to był dodatek do, do tego, co się miało w głowie jakieś wyobrażenie. Nie? No i dogrzebałem się w internecie yy, wywiadu z panem Janem Wolskim. Może kawałek puścimy. No może oddajmy głos panu Wolskiemu właśnie. Gmina pole Lubelskie. Rozmawiamy z panem Janem Wolskim, lat 71, który ma nam bardzo wiele do zakomunikowania. Pan y, spotkał ludzi pozaziemskich. Niech pan nam opowie, jak to było. No tak e, proszę pana, specjalnie nie mogę stwierdzić, że to byli pozaziemscy, bo byli podobni do charakterów naszych. Tylko drobni, delikatni, niskiego wzrostu do 150 cm. Wysokość. Jak to, się... Jak to się stało, że pani spotkał? A ja jechałem jednak od Kumaszyc, z tamtej strony. Nie wyjechałem ze wsi Dąbrowa, Puśnińska. No ale spotkanie z nimi miałem po tej stronie Kumaszyc Nowych, na swoim polu, bo moje pole dochodzi do ziemi na Jak pan ich zobaczył? Zobaczyłem ich jak szło dwie osoby w stronę mojego jechania. No i ci ludzie na razie mnie nie zauważyli, ale jak nie zauważyli zaczęli się lekko oglądać na mnie. Gdy dojechałem bliżej do nich, to się rozeszli jeden na jedną stronę, a drugi na drugą. I pomiędzy nich wjechałem. I oni mi na furę skoczyli. Usiedli obok pana? Tak jest. Tylko nie obok, tylko tyłem do mnie i ten drugi tyłem do mnie. A ja siedziałem w środku, a nogi mieli spuszczone do zimy. I jakim językiem rozmawiali Mówili coś do pana co to, to mówili językiem ale to bardzo że siebie mogli rozumieć z tego względu że mówili tylko o tak a pate, pate, tete, tate, tate, tak tak tak tak tak to ja nie wiem jak to... <gül> tak <Montreal> jak tak tak tak tak a to jechali dalej, później mi dali rozkaz, żeby stanąć. Niby nie mówili słowami, tylko ręcami skazali. Tam była taka windeczka na dwie osoby, które się można było zmieścić. Może potężnych ludzi, może by się nie zmieściło, ale delikatne, no to się zmieścili. No i jednak on pierwszy pierwszy stanął na ten pojazdek. Ja później, i to się bardzo szybko uniosło w górę, naprzeciwko tych drzwi, które były u tego pojazdu. A ten pojazd to był od zimy, jednak te drzwi mogły być tam 4 metrów od zimy. Może 4,5. Pojazd wisiał w powietrzu, tak? On się poruszał, jak on wyglądał? On wyglądał, ten pojazd, czysto, przezroczysto biały. Taki przezroczysto biały, wiesz. Jaka jego wielkość i kształt? Wielko, wielkość to mogła być tak od 4,5 do 5 metrów długość. A szerokość to tak jak to autobus osobowy. Szerokość. Znalazł się pan w środku i co pan tam widział w środku? W środku widziałem tylko parę e, tych gawronów, czyli kruków tych czarnych ptaków naszych. Takie ptaki, jak nasze czarne, te krótki. Tak, gawrony, tak, tak, no? tak jest. I jednak mierzały sobie tak wszystkie przy tej ścianie, nie przy tej co drzwi były, tylko przy tej drugiej stronie. Były tak jak ja wiem, no niewładne. Skrzydłami ruszała, ruszały, nogami ruszały, głowami ruszały, ale nie chodzili. I co oni z panem robili? Dali mi rozkaz, aby się rozebrać. Na migi. Na migi. tak. No, pokazali, żeby się rozebrać. Gdy ja się rozebrałem do pasa, nawet nie tak jeszcze, bo jak się rozbierałem, zdjąłem niesionkę, później odpinałem takie bluzę. Tam było cztery guziki. To zacząłem od wierzchu odpinać, to jeszcze on mi dwa guziki łódki od spodu. Ten co ze mną wjechał. Gdy ja się rozbierałem już, to i ten czwarty wjechał. bo Ten co pozostał na dole. To wjechał. Widziałem w kiedyś Chińczyków. To troszkę byli podobni do Chińczyków. Tylko Chińczyki to mi się okazywały w kiedyś, to ich widziałem, tyści troszkę i wyżsi może. Ale może szóli drobniejsi, no to ja nie wiem. To w ten sposób. I, no, i później po, e, pokazał mi, żeby się ubierać. To ja się ubrałem. Tak jak byłem poprzednio, czapkę na głowę włożyłem. I już miałem, bo mi skazał, żeby się wychodzić. To jednak miałem na ten stopień stanąć na ten pojazdek, na tę ten, na ten, na windeczkę, ale się odwróciłem do nich i powiedziałem, czapkę zjąłem i do widzenia. To się wszyscy ukłonili w stronę mnie. No i dałem ten krok i zjechałem na dół. Cały interes był mój. Widzenia. A bał się pan trochę ich? Czy przejął się pan tą rolą? Nie by tak troszkę cóżkolwiek, ale ja nie jestem takim bardzo płochliwym. To się tak specjalnie nie bałem. A jak, jak pan myśli? Kto to mógł być według pana? Co to byli, co to byli za ludzie? Co to za istoty? Czy to, yy, czy to byli z naszej, z ziemi, czy, czy z jakiejś innej planety? Ja na, tym, ja na tym się nie orientuję z tego względu, że ja nie jestem jakimś naukowcem, ani nie jestem cywilizowanym człowiekiem tylko wiejskim, rolnikiem. Tak, to były e, takie krótkie fragmenty wywiadu z panem Janem Wolskim. Ja tak troszeczkę się zastanawiam e, jacy ludzie wtedy pracowali w radio, bo człowiek, który robił z nim, wywi z nim wywiad, jakoś tak stwarza takie wrażenie jakby, no nie wiem. Z choinki się urwał, dokładnie. Zadawał mu tak jakieś trywialne pytania. Po pierwsze, yy, słychać jest, że Jan Wolski już to jest jego chyba setny wywiad i też słychać, że człowiek, który zadaje mu pytania, czyli ten pan redaktor słyszał już tą opowieść sto razy i słuchać po prostu jak naprowadza yy, tego pana na, na, na, na, na, te, na to, żeby po prostu w dany sposób odpowiedział na jakiś no, temat. Y może to było właśnie w ten sposób, rujone jak na, na filmach tam, co mi zrobisz, jakimś mi i tak dalej. Nie pamiętam już, jak to było komedii polskiej, że mi najbardziej podobał się tam piosenka. Tak, a przypadkowo mamy, akurat go tutaj na sali, tak, tak? tak. Nie, akurat e, przypadek, znaczy przypadek Emilciński to jest e, przypadek, który, którym jestem skłonny wie, uwierzyć. E, no bo nie wydaje mi się, że człowiek, który tam ma 70 lat, e, o jakiejś tam wyobraźni, no powiedzmy to sobie, niezbyt rozwiniętej w tych tematach na przykład UFO i tak dalej. Wymyślił sobie nagle pojazd, który wiruje z jakimiś tam wirnikami i tak dalej. No to tak nie wiem, jak ktoś zobaczy komiks, to, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Żeby to sobie po prostu wszystko wymyślił. Tym bardziej, że ten człowiek nie potrzebował w ogóle rozgłosu i tak dalej. Potem nawet żałował, że w ogóle to powiedział, że, że to przeżył. Bo zrobił się straszny medialny szum wokół tego. No pan Jan Wolski niestety już nie żyje. No ja sądzę, że mówił prawdę. Eee. Czemu mi okłamać? Nie, ale odbiegliśmy troszkę od tematu. Nie, Dlaczego? To jest właśnie na temat, dlatego że no, komiks na ten temat właśnie narysował Rosiński, a jednym właśnie z, z archiwistów był Tateusz Baranowski, mój ulubiony autor komiksów, rysownik. W jednym. Mm. No ja to nie wiem co powiedzieć. <laughs> No bo Relax to jest taki komiks chaotyczny. Tam było kilka jak w ogóle niepowiązanych ze sobą. Tam były różne historie. O tam, pamiętam, jeden tam świetny tam komiks, był... pojedynek, pojedynek dwóch maszyn. To chyba też nawet rysował Rosiński. Dwóch maszyn i dwóch profesorów e, zwariowanych. Każdy z tych profesorów stworzył swoją maszynę do zabijania wielkości... Dinozaur i mucha. Wieżowca. Jeden był e, mechanicznym dinozaurem, drugi był mechaniczną muchą i wzięli się kurde, w załby. I oczywiście przegrał ten, któremu ja kibicowałem. Czyli Mucha. Nie, czyli dinozaur. Mucha wygrała. Nie, Mucha nie wygrała. <grywa> znowu. Nie, <to grywa> jak mucha, znowu? Wyg micha wy mucha wygrała. Nie, To dinozaur ja nie wygrał. Jestem pewien, że dinozaur wygrał. No to czyli to jest ten, co obstawiałem go. Patrz, kurczę. Bo mu Muszę nogi nie wytrzymał. Pamiętasz? Ale ona się wwiercała takimi wiertłami no strasznie. No właśnie, i, a ten ją wypchnął tymi nogami. Dobra. Jeszcze co. Relax obfitował też w takie komiksy historyczne, że tak powiem. Węgierskie. Nienawidziłem tego. Nie węgierskie. Polskie z okresu tych pierwszych piastów to były takie różne okresu tam popiela. Mieszka. Też nienawidziłem, tym bardziej. Nie, też nie lubiłem szczerze mówiąc tego. Nuda straszna. Nuda straszna, tak. Nie ma to jak... Najgorzej e... nie lubiłem komiksu jednego, chociaż nie, może teraz bym do niego wrócił i to by mi się podobało. tak nie lubiłem tego komiksu że wiercił mi się wiercił mi się też w głowę tytuł tego. to był tytuł y, Bionic Jaga nie podobał mi się ten komiks za cholerę to Lubię był tak. jakiś y, jakimś klonowaniu ludzi to było taką dziwną kreską rysowane taką przede wszystkim bardzo... był taki jakiś y, um, ubogi Taki, nie wiem, mm, te postacie były to taki, nazwał e, taki jak manekiny klaustrofobiczny taki. Mm, no właśnie, ja się kiedyś bałem Manekinów i, ten, i te postaci właśnie były jak Manekiny, takie ochydne, strętne. Mm -hmm. Chociaż rysunki jak dzisiaj sprawdziłem nie były takie złe. Muszę go przeczytać, muszę go przeczytać i zweryfikować swoje, swoje tutaj właśnie zdanie na ten temat, ale. No nie podobało mi się też strasznie. Pamiętam nawet jeszcze się nabijaliśmy strasznie co za. co za gówno. Mm. <laughs> Bionik ja. Jaga. Jaga. A jeszcze były e, przecież bajki dla dorosłych, Christy. właśnie te czarno-białe e, plansze. A, świetna rzecz, to była, to była tak... śmieszna rzecz, bo tam były bo to były przyróbki bajek, takie yy, dowcipnie zrobione i takie antybajki. Można takie antybajki i na każdym no. właśnie na każdym rysunku można było znaleźć jakiegoś e, jakby ducha, znaczy nie ducha, potworka, stworka, który gdzieś tam się wyłaniał i mhm. zawsze u, e, lubiłem e, nie tyle co czytać ten komiks, tylko wyszukiwać na każdym e, obrazku w tym komiksie mhm. właśnie takiego stworka, który gdzieś tam jest ukryty w liściach, gdzieś tam za drzewem gdzieś tam był zawsze ukryte, ukryte i tak właśnie to, to mi się podobało. No tak. No nie wiem, no chyba wystarczy, bo ci co pamiętają to sobie przypomną. Może <śmian> przypomnieli sobie <śmian> przez to. <śmian> no co? <śmian> nie wiem, jakoś mi to dziwnie brzmi. Dobra, nieważne. Ci co pamiętali Dobra, nie, nie, inaczej powiem. No tak będziemy chyba powoli kończyć. Przypomnieliśmy sobie sami. Przypomnieliśmy może komuś coś. Nie są... Jakoś nie wierzę w... Ty... Zresztą nie wiem, może... Nie, zamotałem się troszkę. <śleszturna> No dobra, no to jest akurat znak, jak już zaczynamy się motać, żeby po prostu skończyć temat. Tak. Materiałów nie będzie. Dobra, ja już też się motam. Dobra, nieważne. Kończymy część oficjalną, czas znaczy część nieoficjalną. Czas Czyli... na kwas. No dobra, to czas na kwas. No to tam miałeś coś do powiedzenia naszym słuchaczom to. drogim. <grym> Nie, bo przygotowywałem taką relację, nagrywałem się na dyktafon, jak byłem na pokazach samolotowych, czyli Airshow w Duxford. To były, to były wiosenne pokazy w Duxford. No i miał być materiał, który miałem puścić. To był materiał taki właśnie nagrywany tam na żywo. moje komentarze do, do wydarzeń, które tam się działy. No ale po przesłuchaniu w domu stwierdziłem, że nie daje się i już teraz będę bardziej doświadczony co zrobiłem źle. Przede wszystkim nagrywałem chodząc. I to jest pierwszy yy, główny błąd, który tam jest. Bo raz, że był wiatr. Tak jak jakby... teraz bujasz się mówiąc. Nie, nie boję się. No bo raz Cię słychać głośniej, raz ciszej. A, i się kręcę na krześle. No. Raz, że był wiatr, który dmuchał ten mikrofon, a dwa to chodząc dostaje się zadyszki, tak czy nie czy się chce, czy nie. Ale ja nie, wiem, ja, to kiedyś, ja to kiedyś właśnie sprawdziłem, to, to zadyszka to nie jest to, tylko po prostu tak jakoś człowiek oddycha dziwnie, jak, jak mówi, jakby był totalnie zmęczony, jakby wspinał się po jakichś górach, a tak naprawdę po prostu normalnie mówi. To jest tak, jak dzwonisz do kogoś, jak ktoś idzie, to masz wrażenie, że to tak ktoś biegnie. A no tak, ja, właśnie no. Tak, to, tak, to, tak to odebrałem. A ja, no, a ty po prostu idziesz i mówisz przez komórkę. Ktoś na przykład cię pyta, co ty biegniesz, gdzie ty taki zmęczony jesteś, co ty tam zrzejany. No tak, ja, ta, ja tak mam, no nie wiem, ja tak, ja tak słyszę. Dlatego ja stwierdziłem, że nie będę tego puszczał. Hmm. Bo po prostu to się nie nadaje. Tak jest. Ale Uf... chciałem tylko opowiedzieć troszkę, bo wiem, że niektórzy tam są zainteresowani może. Tak jest. Pozdrawiamy Maltka, Krzysztofa. Tak czyli jest. Maltka, Rysz... Ryszarda, czyli yy, Kenrysa. Kenrysa i Huberta, czyli Hubarta. To są nasi stali słuchacze, o których wiemy, że są. Tak, ale co chciałem jeszcze właśnie opowiedzieć o tym y, pokazie, bo pokaz nie był zbyt nieudany, dlatego że po pierwsze spodziewałem się większej ilości samolotów, bo jestem przyzwyczajony, że, że jednak Duxford to już jest prestiżowy pokaz, a samolotów było mniej niż się spodziewałem. Ale to jest tak, to, sorry, że ci tak przerywam, ale to jest czasami jest tak, że y, na przykład w zapowiedziach na dane airshow jest tak, że... W programie jest tyle i tyle samolotów, a nagle się może okazać, że jest kompletnie jest więcej lub mniej samolotów i są kompletnie inne. Tak, tak było. Podejrzewam, że właśnie w organizacjach Airshow jest jakaś taka nie wiem, niepewność, że tam dosłownie jest wszystko na ostatnią minutę, że słuchaj, ten doleci, ten nie doleci, ten przyleci, a, ale tak nie jest. przyleci. Tak jest. Dokładnie tak jest. Samoloty latały za daleko od widzów. Yy, czy pamiętasz w tamtym roku na przykład takiego szalejącego Mustanga, który latał nam, nam prawie tuż nad głową. Ja z tego wie co wiem oni mają zakaz latania nad, nad publicznością. No, no ale, no ale latały opisku. na styk. Latały na styk i no, to było super. To, dlatego to było można super. było zrobić super zdjęcia. No. no i w tym roku tego nie było. Zapowiedziana była B-17 widziałem parę razy B-17 ale nie było. Tak. Następny minus to było. Yy, tylko trzy Spitfire'y. Niektórzy mógłbym, mógłbym powiedzieć no nie no tylko trzy Spitfire'y. No nie no nie, no 3, no, tylko no, trzy no Byłem no, na pokazie. i no, no nie, nie panuj w tamtym roku. Czyli do miałem dobrego nosa że nie pole pojechałem. Jedyny występ który mnie tak nie zawiódł to był występ y tak Eurofighter Typhon to był to jest najnowszej generacji samolot myśliwski myśliwsko-bombowy w ogóle wielozadaniowy. Y no, i on naprawdę pokazał się z dobrej strony. Latał długo, głośno. I o to właśnie chodzi. To tyle tam o, o Duxford. Tak krótko. Już jest godzina pierwsza w nocy. No jest pierwsza. Może jeszcze, nie wiem, pogadamy coś o, o podcastach. Pol o polskich podcastach, tak, bo. Bryndza straszna tego, jest, bryndza. Straszna, bryndza jest. Powiem tak, jeszcze tak pół roku temu myślałem, że to się wszystko rozkręci, bo, bo miało się ku temu, powstawały nowe podcasty, powstawały, no sporo tego takiego, tych nowych podcastów powstawało. nasze sporo na, te, na, na polskie warunki. I, a te podcasty, które istniały, nadawały regularnie, co tydzień, fajnie. Można było po prostu sobie codziennie coś tam zapakować na MP3, a dzisiaj, dzisiaj tego nie ma. Nie, a ja doszedłem do punktu, w którym no ja odkryłem podcasty, nie wiem, już teraz nie chciałem skłamać z półtora roku temu i do, do niedawna miałem czego słuchać, bo, bo jeżeli się nie ukazywało nowe podcasty, to sobie słuchałem tam podcastów archiwalnych, że tak to nazwę Czyli tam starych odcinków, bo tego było, na przykład masy krytycznej, tam sto kilka odcinków odwyków i tak dalej. Masy nie ma sto już. Tak, nie, mi się, bo... tak mi się wydaje. No, kurde, nie wiem, policzę niedługo. Dobrze. No, ale jak jeżeli nawet nie ma sto, to jest koło coś koło stu. Mhm. E, starych odwyków, no nie tylko dałów, to przyznam się, że nie, nie, nie wszystkiego przesłuchałem, ale no, większość i. W momencie, kiedy się nie ukazały nowe odcinki, słuchałem sobie starych i może tego tak nie odczuwałem. Dzisiaj przesłuchałem już wszystko i mm -hmm. idąc rano do pracy, ściągam sobie po prostu jakieś podcasty, jakiekolwiek. No już tam pomijając polskie radio, bo już ściągam nawet to, chociaż wolę bardziej właśnie takie typowe podcasty, czyli mam na myśli podcasty, właśnie typowo amatorskie, tworzone przez właśnie amatorów, takie jak my. To lubię właśnie najbardziej i no nie ma co ściągać, no nie ma co ściągać. Wykruszają się wszyscy. A jeżeli się nawet nie wykruszają, to spowalniają strasznie. Przenoszą się z nadawania cotygodniowego na nadawanie co dwutygodniowe. No u nas nadawanie co dwutygodniowe. Nie, no, u to nas już to... jest stałe. U nas to jest co miesiąc. Jak będzie co miesiąc, to będzie dobrze. Nie, nie, nie. Trzymajmy się tego co dwa tygodnie, co dziesięć dni. No właśnie, dni. jaka jest średnia naszych podcastów? Co dwa tygodnie chyba nawet. Ci się wydaje, że co dwa tygodnie. Lub... No to dobra średnia. Między 10 a, 12, 10 a 14 dni. To dobra średnia. To no, Cieszę się bardzo z tego. No, ale to bryndza tak... jest straszna, bryndza straszna, no, no nie wiem, jakie jest wasze zdanie, bo moim zdaniem jakoś to naprawdę ledwo dyszy. No, no, no, ale tak było zawsze, z tego co tak sobie cofnąłem się w czasie, poczytałem z tego co, jest na, co było na forum, poczytałem stare komentarze od 2005 roku. Z no ja do... pamiętam jak, jak, jak się masa krytyczna skończyła, ta pierwsza jakby co Martin nawoływał, nawoływał, żeby ktoś podjął, żeby ktoś tam nagrał coś. Nawet tak, zamontował by... zamontował nagrywarkę na stronie. No i nic. <głosy> o czym jest masa krytyczna? O piosenkach. Zaśpiewaj mi pieśń wesołą. Niech się od nas odpiera, A, no właśnie. I ucięło mi kawałek. Ciąg dalszy tej piosenki, tylko w podcaście Masa Krytyczna. Www. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. A tak, o, to, to my wtedy właśnie podjęliśmy decyzję, żeby nagrywać coś, pamiętasz? Też mhm. długo się czaliśmy. Decyzja była gdzieś w listopadzie 2007, a nagraliśmy, a nagraliśmy coś w kwietniu 2008. Zobacz, ile to trwało. No bo to jednak trzeba dojrzeć. Nie, bo zawsze jest tak, że jak się słucha podcastów w takich ilościach, w jakich właśnie my słuchamy, bo ja na przykład słucham w ogromnych ilościach podcastów, bo ja mam jakieś 5 godzin, 5 do 7 godzin dziennie słuchania. No już pomijając tam właśnie audiobooki, książki, właśnie ostatnio z książek przerzuciłem się na podcasty i wolę słuchać podcastów. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Nie wiem to samo. Ale jak już naprawdę nie mam czego słuchać, to słucham książek, a jak są podcasty, to słucham podcastów. Może tak jak, jak, jak ostatnio powiedział yy, yy, Kozielski, po prostu człowieka nam trzeba. No tak. Dokładnie. Bo tam nie ma człowieka. No nie ma, no nie ma człowieka. Nie ma muzyce i tam. No tak, to jest yy, to chyba dlatego podcasty. A no właśnie możemy powiedzieć sobie właśnie od czego nam się zaczęło to wszystko. Bo to jest też dobry temat. Yy, powiem ode mnie, jak, jak to się zaczęło. Ja po prostu jeżeli chodzi o słuchanie podcastów i w ogóle słowa mówionego, tak zwanego, to zacząłem od sensacji XX wieku w Radiu Z. Kapitan Thomas Sylvester patrzył z niedowierzaniem na szczupłego mężczyznę w mundurze Feldpolizei, bez odznak, którego dwaj wartownicy wprowadzili do jego biura w obozie Westertinka. Mężczyzna zdjął czarną opaskę przykrywającą oko i założył okulary, co miało ułatwić jego identyfikację. Powiedział... Nazywam się Heinrich Himmler. Right here, SS. Było to 22 maja 1945 roku. Tak zaczynała się jedna z najbardziej fascynujących i niewyjaśnionych spraw w historii II wojny światowej. Słuchałem od deski do deski, od początku i tak dalej, i tak dalej, i mogłem te historie słuchać, bo nic nie było innego. Nie wiedziałem, coś innego jest potem. Znalazłem jakieś książki do słuchania. Ja nawet, ja nawet przesłuchałem, jak już był, nie, nie, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że istnieją takie rzeczy jak podcasty, a wiedziałem już o istnieniu audiobooków, to słuchałem już z braku laku, pamiętam, doba też taka posłucha, że nie mogliśmy nic innego znaleźć w mecie do słuchania, to dziennik Bridget Jones. Tak, też. Słucha, słucham taka porażka, i, ale przesłuchałem i, całe. I skrócone wersje lektur polskich. Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba na pewno. Zapraszam. Uhuu. Jak doszliśmy dalej? do podcastu? Yy, pamiętam, że to, że to ty znalazłeś podcasty. Tak. Tak, to ja. Yy, Arek powiedział do mnie, Słuchaj, są ludzie, którzy nagrywają swoje własne audycje i mówią normalnie do mikrofonu takiego komputerowego i można tego słuchać. No, no, posłuchałem i rewelacja. Pamiętam, że posłuchałem pierwszym podcastem, którego wysłuchałem, to był właśnie kurcze. Nie pamiętam, jaki był pierwszy podcast, którego wysłuchałem. Ja pierwszy podcast, który znalazłem w sieci, w ogóle podcasty znalazłem najpierw przez program trzeci radio, radio, te podcasty radiowe, które tam były. A, to były podcasty, tak, Polskiego Radia. No, potem wpisałem słowo podcast, no i trafiłem na, już nie pamiętam nazwy strony w ogóle, taka czarna czy tam szara strona i białe były linki. I strony pierwszym jest. podcastem, który, który znalazłem, to był Celluloid. Jest ich tylko dwóch.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 No to dobrze trafiliśmy, bo to jeden z lepszych podcastów, które. Tak, spodobało mi się bardzo i, i, i to właśnie mnie wciągnęło. Później tam linki z Seloida jakieś znalazłem, czy tam nawet czy dalsze linki, które były na tej stronie, czyli dalej już była masa krytyczna, później już potem już poleciało, wiadomo. Ja przesłuchałem po raz pierwszy masę krytyczną, a potem trafiłem na odwyk. Jeszcze Polska! Odnowionej, demokratycznej, Rzeczypospolitej. Nie, nie wytrzymam tego wszystkiego. I nam wszystkich w Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com O Bogu po ludzku. Człowiek, nie szturek, wszystko wytrzyma. I nagle mówię, skądś ten głos znam. No i ukazało się, że to jeden i ten sam człowiek. Mm -hmm. właśnie robi no potem co, posypało się ee... co się posypało co się posypało, tylko nie pamiętam co no potem zacząłem potem co, bo y... tak się wsłuchiwaliśmy. potem okazało się, że tu jest Lubię Kiedy Pada Tomek Gęcki zaprasza na podcast Lubię Kiedy Pada i grzmoci w ogóle, które pada lipszynką. No właśnie, potem po hmm, co chwilę mówię potem. Nie tylko dla orów. Nie, to już było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 wyszło, nie wyszło. Ale wiecie co? Właśnie takie to ma być. Ma być niedoskonałe. Moje małe radio. Całkowicie niedoskonałe radio, ale za to fajny podcast. Zapraszam www.mojemałeradio.info Shuing, który już nie istnieje. Game Hot, który już właśnie od przedwczoraj nie istnieje. Tak, szkoda, wielka szkoda. Kto nie słuchał, niech posłucha. Mimo, że podcast jest dosyć hermetyczny, bo tutaj no w takim to jest podcast dla, dla graczy, dla graczy, dla ludzi, którzy siedzą w świadku gier komputerowych. Ja konsel. nie gram, ale mi się podobał. No ja też nie gram, ale powiem tak, że no, miło się tego słucha, mimo, że tematy nie są mi bliskie, ale to jest po prostu śmieszne. No jest, no, czyli Ostatnie Gamehoty są, są naprawdę świetne. No ale już nie ma, bo już właśnie podcast upadł. Game Hot, można wykreślić, niestety. Tak. Niestety, no. To tyle by było. W kwestii naszej, naszej drodze do podcastu. Jak myśl... Dobra, nie będę znowu tego pytania po raz drugi. Jak? No, jak? Co jak myślisz? ile wytrzymamy. Bo podcast to jest taka, nie wiem, taka łódź, która płynie sobie, płynie i tylko do mnie wchodzą i wychodzą. Ale to ciągle taka no, łódka. Uh, przydałby się, że to był jakiś, wiesz, taki większy, taki, nie wiem, statek. To jest wszystko na cały czas taka łupinka mała, która sobie tam gdzieś dryfuje. No tak. I tak, i tak długi czas jeszcze będzie, moim zdaniem. Wielu, już wielu zadaje sobie właśnie pytanie. I zadawało. Co jest nie tak z polskim podcastingiem, że się w ogóle nie przejął? Nie, to jest pytanie bez odpowiedzi. W każdym My słuchamy. Dostępność jest, łatwość dostępu jest. Nie wiem, czy ludzie właśnie yy, yy, lubią słuchać, czy znaczy wolą, słuchać, ale to jest, to mi się wydaje, że to jest właśnie znałeś kogoś? Kogo zapyta... Znasz kogoś, kogo zapytałeś... Ej, słucham podcastu, wie co to jest? Czy znałeś kogoś, kto by wiedział, kto to jest podcast przed tobą? Zanim ty mu, ty mu tego nie wytłumaczyłeś. Szczerze mówiąc, nie rozmawiałem z nikim na... Nie, tak, a, nie, nie ja... znałem, nie znałem. Rozmawiałem a ja... z kilkoma ludźmi, no, nie a ja, a, ja nawet, a ja nawet właśnie pytałem Anglików i też nie wiedzą, co to jest podcast. Nie, ja z... spytałem się, Anglika wiedział, co to jest podcast. A, ale... no, no dobra, marudzimy, marudzimy. dochodzi pierwsza 17 w nocy. Z... Z tak, pora iść spać. Pora na telesforam, tutaj marudzimy już chyba wystarczy. Więc dobranoc. Pchuj na noc. Eee, Żegna was. Gutek i Roch oraz Kajko i Kokosz i Lana z Kosmosu I, i nieznienawidzony i nielubiany bionik Jaga. noc. Dobra, Adam, no <ścoughs> promosy dużo dawać różnych i innych, trzeba dawać? Trzeba dawać promosy? No. A no ja zawsze myślałem, że to oni sami będą nas promować, że taki mamy fajny podcast. Ale nie, mówię, promosy innych podcastów przedawać. A no, tak, tak. No. Ostatnio zapomniałem. No. Właśnie, dlatego trzeba porzucić tam parę promosy. Ale właśnie, bo promosy są po to, żeby wydłużać czas podcastu, a ja muszę właśnie skracać, bo my za dużo gadamy. Nie, hmm. nic. 50 <laughs> minut to jest dobra. Ile? 50 minut to jest dobra, ta. 50 minut to jest dobre? To. 50 minut to, to... Mm -hmm. to jest za długo, mi. troszeczkę. Mm -mm. Nie, dobrze. Dobra, ja czekać. <coughs> Wpadałem na pewien pomysł, ale już zapomniałem. Miałem coś na YouTubie wpisać i żeby było na początkowe. O czym początkowe można by było? O, kios o kiosku ruchu, Coś. Ale co, jakie początkowe? Wiesz, to początkowa ta... Aha, o kiosku ruchu, dobra. A ja to trochę z premedytacją mówię, bo ja chciałbym to puścić, to co teraz gadamy. Dlaczego? Nie wiem, tak mi się to spodobało. Do usłyszenia. To były piękne dni, to były piękne dni. Dobra, koniec. Koniec. energinę Tylu fajnych chłopaków zmarnowało się Zmarnowało się przez kobiety Mm -hmm. Ani okupacja, ani inne historie. Nie dałem mi tak jak te dwie moje żony. Night, Obcy w nocy, słynny szlagier Franka Sinatry, śpiewa Violetta Villas. Niestety piosenki nie usłyszymy, ponieważ autor szlageru, Labena Amerykanin, mógłby zażądać od nas zapłaty w dewizach z tytułu prawa autorskiego. Aha. I takie małe podskryptum jeszcze ode mnie w odpowiedzi na wyzwanie, które rzucił Martin z masy krytycznej dotyczące śpiewających podcasterów, to podjąłem rękawice i postanowiłem zamieścić swój utwór, który nagrałem na takim plastikowym mikrofonie najzwyklejszym, ale to było gdzieś mniej więcej 5 lat temu, no, z którego dosyć dużo wyciągnąłem. Eee, pochwalę się, bo siedziałem nad tym troszeczkę, żeby to odszumić, jakoś to w, w, wybić. A, zresztą, niewalne. Eee, utwór bardzo obciachowy i tutaj zaznaczam, że utwór ma wydźwięk eee, ironiczny, dlatego, że jest troszeczkę hip hopowo densowy czyli w stylu muzycznym, którego nie za bardzo lubię. Jest to taki pastisz, no obciach maksymalny, zresztą posłuchajcie sami. To byłoby na tyle, chyba. Eee, no, Tu miłego słuchania. Raz, raz, jeden, jeden. Raz, raz. Dzień dobry. Yy, nazywam się i chciałbym zaśpiewać piosenkę taką hip-hopową, bo... bo... ja myślę tylko tak, jak mi się chce, robię zawsze to, to, właśnie robić miałem, może dobrze, a może dość. źle, zapytasz, nie zwracaj głowy, właśnie zapomniałem. <laughs> Moje miasto w ten i we tutaj wszystkich koło Doskonale znam 100 numerów Już pisałem na komórkę z numerów Może nawet więcej mam moja Moja jestem luźny jak powietrze Z kolesiami jaram to, a za towalem rozbijamy fury gdzie się da Po lokalach panny zarywamy Taka jazda ma swój smak Jestem luźny Jak powietrze Całkiem spoko Ze niegoś Czasem w bluzie Czasem w Na wypadek i A teraz poszukaj ma ręka w rękę, poszukaj ręka w ręka ręka Pożuj ręka Freedom, Bo ja myślę tylko tak, jak mi się chce Robię zawsze to, co właśnie robić miałem Może dobrze, a może to źle Nie zagradzaj głowy, właśnie zapomniałem <głosy> <głosy> Poczuj maleńka, freedom Poczuj freedom Poczuj maleńka, już Poczuj Pożuj marynka Czuję jak luzuję Jak luzuję czuję Nie muszę się starać Mówię wszystkim na raz Dziękuję Okej, okay, zadzwonimy do pana a ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. Mamy jeszcze kogoś? Nie, ten był ostatni.